Jetzt zu dem zweiten Abschnitt dieses Lobpreises. Teraz chcielibyśmy przejść do drugiego urywku tego, tej pieśni pochwalnej, jakby tego rozdziału. Widzieliśmy, że w, w pierwszej części jakby główną osobą e, opisaną jest Pan Jezus. Teraz będzie nam że w pierwszej części jakby główną osobą opisaną jest Pan Jezus to znaczy przepraszam w pierwszej części jest jakby opisany Bóg Ojciec a teraz od tej części jest osoba Pana Jezusa opisana i w tym razem z tym opisana jest jakby pokazanie jest jak Bóg mógł dojść do wykonania swego planu die Schrift sagt, dass wir angenehm gemacht worden sind in dem Geliebten Pismo mówi nam Słowo Boże mówi nam, że my zostaliśmy uczynieni jakby miłymi w oczach Bożych. Die Gnade Gottes hat uns jetzt so hingestellt, dass Gott mit ganzer Freude uns sieht. Łaska Boża tak nas ukształtowała, że Bóg patrzy się na nas teraz z całą swoją radością. Er ist ja Licht. Bo On w swej naturze jest światłością. Und er sieht die letzten falten meines herzens. I Bóg widzi jakby najgłębsze zakątki mojego serca. Die selbst gar nicht Nawet miejsca w sercu, które ja sam nie, nie zawsze jestem ich świadomy. A mimo to, że tak jest, Bóg mówi, że zostaliśmy uczynieni miłymi w oczach Jego. On widzi mnie teraz tak, jak widzi Pana Jezusa. Oczywiście, że Pan Jezus zawsze ma pierwsze miejsce wśród nas. Ale jeśli chodzi o zasadę, to jesteśmy tacy sami jak on był. Jak to stało się możliwe? Aby tak się stało, potrzebowaliśmy zbawienia. Ein gebundener erlöst oder gelöst werden. Przepraszam, potrzebowaliśmy odkupienia. Ktoś, kto jest związany e, albo e, no, związany potrzebuje odkupienia, zapłacenie ceny za niego. Wir hatten von Sünden. My byliśmy związani przez nas, nasz grzech. Wir befreit werden. I z tego musieliśmy być uwolnieni, odkupieni. Wir hatten eine sündige Natur, auch davon mussten wir befreit werden. Mieliśmy grzeszną naturę, też od niej musieliśmy być uwolnieni. Und wir gingen dem ewigen Gericht entgegen. A poza tym nasze życie zmierzało ku wiecznym potępieniu. Auch davon mussten wir befreit werden. Bogus i od tego musiał uwolnić. Jetzt haben wir die Erlösung in dem Herrn Jesus. Teraz Czytamy, że mamy posiadamy odkupienie w Jezusie Chrystusie. Nur durch seine Person war es Gott möglich den Ratus seiner Liebe zur Erfüllung zu bringen. Tylko przez tą osobę, przez Pana Jezusa Chrystusa Bóg był w stanie spełnić Jego plan. Aber die Person des Herrn Jesus allein war auch nicht ausreichend. ale sama osoba Pana Jezusa też jakby nie była wystarczająca. San die Schrift sagt hier durch sein Blut, Słowo nam mówi tutaj, że była potrzebna jego krew, nie tylko on sam, ale jego krew. Krew tutaj jest symbolem na życie, które Pan Jezus dał jako cenę. Można też powiedzieć, że jest roz, rozlana krew jest jakby symbolem śmierci. Dazu die drei Stunden Finsternis, wie auch der leibliche Tod. I do tego całego, do tej śmierci, ta śmierć zawiera jakby te trzy godziny ciemności, w których Pan Jezus był, ten czas Sądu Bożego, jak też i Jego ostateczna śmierć. Haben wir die Vergebung der I przez to, tak mówi nam siódmy wiersz, otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, odkupienie przez Jego krew. Wir hatten gegen Gott gesündigt. Myśmy ugrzeszyli przeciwko Bogu. A Bóg, ponieważ jest święty i doskonały, nie może przeoczyć ani jednego Grzechu, ani najmniejszego. On tylko może z Grzechem uczynić to, że może wybaczyć Grzech. Gott sieht viele Sünden, die ich nie auf der Erde als erlebt in meinem Leben. Bóg nawet widzi grzechy, które ja w, za czasów mojego życia nigdy <coughs> świadomie nie zauważyłem, że uczyniłem je grze, jako grzech. Ich sie gar nie als nawet nie zauważyłem, że to jest grzech, aber ale vergeben, ale Bóg je wszystkie wybaczył. Tesa bi hier vonem reichttum Dlatego siódmy wierrz mówi o bogactwie jego łaski. Jamy ale so eine Vorstellung vielleicht von der Menge unserer Sünden. Bo każdy z nas na pewno już sobie próbował niegdyś wyobrazić, jaka ilość jest naszych grzechów. Und die ist immer zu klein. Ale jeśli patrzymy z perspektywy Słowa Bożego, to musimy powiedzieć, że nasza wyobraźnia jest zawsze za mała. Aber Gott hat den ganzen umfang dieser Ale Bóg widział doskonale całą jakby całość naszych grzechów i ilość. Und ist mit dem reichtum seiner Gnady jetzt tätig. Geboten i z bogactwem jego łaski jakby zadziałał w, tej, w tym problemie. God can nie gnady üben auf gerechtigkeit. Bóg jednak nigdy nie może ukazywać łaski na koszt jego sprawiedliwości. Wenn ein wird, dann geht das zu der gerechtigkeit. Jeśli tu na ziemi na przykład kto, so, sąd um, łaskawia um, złoczyńce, Zawsze dzieje się to ostatecznie na koszt sprawiedliwości, prawa. By geht es nie der Ale kiedy Bóg ułaskawia, nigdy nie działa na koszt jego świętości i sprawiedliwości. Sünde muss eine total haben. Więc każdy grzech musi doznać doskonałą i zupełny, zupełną karę. Diese hat auf Jesus Sohn Więc jak to teraz pogodzić? tym, że położył sąd za te grzechy na Pana Jezusa i Jego ukrały. Die Gnade Gottes hat ja auch im Hinblick auf uns überströmen lassen, więc teraz Bóg też według nas e, e, no, ukazał bogactwo Jego łaski, indem er uns weisheit und einsicht gegeben hat. I to widzimy w ósmym wierszu e, ukazał przez to, że dał nam wszelkiej mądrości, 1. Korinther 1 sagt, dass Christus uns Weisheit von Gott geworden ist. W 1. liście do Koryntian widzimy, że Jezus Chrystus stał się dla nas Mądrością Bożą. In vers 17 unseres Kapitels bietet Paulus darum, dass wir den Geist der Weisheit auch praktisch bekommen möchten. A w 17. wierszu widzimy, że Paweł modli się do Boga i prosi o to, żebyśmy też praktycznie otrzymali Ducha Mądrości i Objawienia w poznaniu Jego samego. Hier nach dem Ratus hat er sie uns gegeben. Ale jeśli chodzi o sam plan tą perspektywę taką Bożą absolutną, to dał nam tą mądrość i roztropność. Wir haben eine gewisse Einsicht in die Gedanken Gottes. My praktycznie patrząc mamy tylko częściowy wgląd w myśli Boży. Dann wird von einem geheimnis seines willens gesprochen. Ale dalej czytamy w dziewiątym wierszu, że oznajmił nam tajemnicę swojej woli. Co to za tajemnica jego woli? Er hat wieder Will, nicht? miał znowu jakąś wolę. Und A wola wiemy jego jest zawsze doskonała. Geheimnis im Neuen Testament ist etwas nichts verborgenes, sondern was im Alten Testament verborgen war, Neuen Testament kiedy czytamy o tajemnicach, to tajemnice mają zawsze na myśli to, że nie jest to coś e, e, Mystycznego nieznanego, tylko są to prawdy, słowa Bożego, w starym Testamencie nieznane, a w nowym objawione. I dalej tu widzimy, że ta tajemnica jego woli była połączona z upodobaniem swoim. Er hat etwas vorausgesetzt in sich selbst, etwas festgesetzt. Więc Bóg jakby będąc sam ze sobą w wieczności, nie mając nikogo innego, sam postanowił coś, ukazał swoją wolę. I dziesiąty jeszcze raz wyjaśnia nam, na czym polegała ta tajemnica jego woli. Für die verwaltung der Fülle der Zeit, alles unter einen Haupt zusammenzubringen, mianowicie, aby w zarządzeniu pełni czasów, wszystko zebrać w jedno w Chrystusie. Die Herrschaft Jesu Christi auf der Erde wird hier angeführt. To, o czym tutaj czytamy, dotyczy jego panowania, które pan Jezus będzie miał w przyszłości na tej Ziemi, kiedy będzie panował na tej Ziemi. Die ganze Freude Gottes besteht darin, dass in der Zeit des Drauzyjnych Reiches Christus hier die zentrale Herrschaft haben wird. Bo Celem Bożym, zamiarem Bożym od wieczności było, żeby Bóg, Pan Jezus mógł panować na tej ziemi, ale ponieważ to się wtedy nie udało, bo ludzie go odrzucili, to będzie to miało miejsce w tysiącletnim królestwie. Heute haben wir viele Dzisiaj ludzie jakby um, organizują różne takie ruchy pokojowe, rzekomo pokojowe, Aber immer wieder. ale kiedy popatrzymy na to wszystko, to widzimy, że one wszystkie się jakby kończą niczym, ale w tej przyszłości kiedy Pan Jezus przyjdzie, to będzie to inaczej w tym er Chrystus König der Könige und Herr der Herren anerkannt werden. Chrystus rzeczywiście będzie uznany jako król królów i Pan, Panów. Das hat Gott sich tak Bóg sobie postanowił. Taka była jego wola. Und was er setzt, wird A to co Bóg postanawia, musimy wiedzieć zawsze dochodzi do skutku. Worüber róba ale nad czym w przyszłości Chrystus będzie panował? Über den Himmel, wie auch über die Erde. Czytamy tu to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Kiedy czytamy psalmy, na przykład ósmy, który, które proroczo bardzo wskazują na ten czas w przyszłości, to widzimy, że on będzie panował nad niebem i nad ziemią. Jest also eine więc jest to prawdą, która tak naprawdę Już była poniekąd znana w Starym Testamencie Przepraszam, tam w psalmie była mowa tylko o panowaniu jego nad ziemią Więc to było znane, ale tutaj nowość polega na tym Że jest mowa też o niebie, to nie było znane Der Herrschaftsbereich wird hier also wesentlich umfangreicher dargestellt. Więc można powiedzieć, że e, jakby zakres jego panowania jest znacznie szerszy tu przedstawiony. Deshalb spricht das Wort Gottes hier vom geheimnis seines z tego względu właśnie tu jest opisane to jako tajemnica jego woli. eine zweite Komponente im Vers 11 hinzu. Ale w 11 wierszu dochodzi jeszcze kolejna myśl. Da wird nämlich von einem Erbteil gesprochen. Bo widzimy tutaj, że jest mowa o pewnym dziedzictwie. Jak, jak jest w Warszawski, warszawski powiedziałem? Dziedzictwo czy udział? Bo tu jest mowa o udziale tylko. Udział, tak? W niemieckim tłumaczeniu jest mowa o dziedzictwie. Mm. Bo on znowu von einem Anteil gerede. Ja, gut. Okay. Es wird gesagt, dass wir teilhaben werden an der Herrschaft. I ten udział, to dziedzictwo, polega na tym, że będziemy z Nim współpanowali. Das geht auf den vorsatz Gottes zurück. I to, że my będziemy mogli też współpanować, e, polega na tym, że Bóg tak postanowił. Und wieder geht es um den Willen Gottes. Znowu to dotyczy Jego woli. Jedenasty wiersz. Rady swoi, według rady swojej woli. Hier haben wir wieder eine komponente des geheimnisses. Znowu pewną część tej tajemnicy. Widzimy? W im Alten Testament war nur gesagt worden, dass Christus herrschen würde. było też tylko znane to, że Chrystus będzie panował. Aber hier wird uns in Vers 11 gezeigt, dass wir neben Christus an der Herrschaft tu w 11. wierszu się dowiadujemy, że my będziemy z nim panowali i z tego względu jest to nazywane tajemnicą. Die Freude Gottes besteht darin, Christus die Herrschaft zu geben und mit Christus auch uns więc radość Boża polegała na tym, że on chciał przekazać swoje panowanie swojemu synu, synowi, Snowi, a razem z nim i nami. I nam. Diese erde wird nicht im chaos untergehen. Więc ta ziemia, która będzie musiała być sądzona, nie utonie, jakby powiedzieć, w chaosie totalnym. Lecz Chrystus wird Herr der und König der Könige sein, wir an seiner Seite. Christus będzie naprawdę pan. Panem Panów i będzie nad wszystkim i wszystkim. Und dann wird gesagt, zum Preise seiner Herrlichkeit. Vers 12? D ja, damit I wir zum Preise seiner Herrlichkeit. I to senden. wszystko, 12 wiersz, też jest ku uwielbieniu Jego Chwały. Jetzt muss ich doch noch mal euch bitten, in Bibel uh, aufzusteigen und zwar 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Okay. Do tego proszę Was, żebyście teraz otworzyli drugi list do Tesalonicza, żeby to uzupełnić. Pierwszy rozdział dziesiąty wiersz. Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. Jezus Pan Jezus przyjdzie ze wszystkimi wierzącymi na tą ziemię zur aufrichtung des okay. reiches. Na, z, ku, na zbudowanie tego okolestwa. Moglibyście ten wiersz czytać z 3 p.m.? Tak. Okay. Dan werden die Menschen seine Herrlichkeit sehen. A moment, er uh, liest eben z den vers aus nie was ich co? przyjdzie w dniu, hmm. aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli w oświadectwu naszemu uwierzyli. Tutaj mam w tym tłumaczeniu jest napisane, äh, podziwiany przez wszystkich wierzących. Tam nie jest takiego wyrażenia. No jest tam mm -hmm. Tak? tu hier auch das sie bewundert werden ja, durch alle heiligen ja. oder oder in allen heiligen in, an, den die geglaubt haben. Co to znaczy, że ci święci im werden oder Nein. andere menschen die heiligen Ja, Die große Gottes genau. wird daran durch ja. sichtbar. No to chciałem zwrócić uwagę. Tu jest powiedziane, że podziwiany przez wszystkich wierzących, ja. ale to jest nie całkiem dokładne z tego powodu. Tu ma być powiedziane on i my, albo Pan Jezus bardziej mówiąc, będzie podziwiany wywierzących To znaczy niewierzący będą podziwiali Go, widząc nas. Rozumiecie? Niewierzący będą widzieli, że Pan Jezus przyjdzie z wierzącymi i widząc nas, jaką chwałą Bóg nas obdarzył, będą podziwiali Pana Jezusa. Więc nie, że wierzący podziwiają Go, tylko niewierzący będą podziwiali Go w wierzący. Przez okay. Also, die Herrlichkeit Gottes, oder die Herrlichkeit Sein Jesus, wird dadurch mm. sichtbar werden, dass Glaubende neben ihm stehen. Więc cała Chwała, można powiedzieć, Pana Jezusa będzie widoczna przez to, że obok niego będą stali Wierzący, którzy otrzymali jego chwałę I to inni jest będą to widzieli. Tak. Das ist is also dieser Anteil oder das Erbe. Weil im Polnischen steht, dass sie die Heiligen ihn bewundern, sozusagen. Die Heiligen werden ja ihn immer bewundern, nicht? Im Me Himmel werden sie im, immer bewundern. ihn immer bewundern, ist. Aber dieser Vers in 2. Thessalonicher 1 macht deutlich, wir kommen mit Christus auf die Erde, die mhm. Glaubenden, dann werden die Menschen sehen, ale cały ten udział polega właśnie na tym, że Pan Jezus przyjdzie ze swoimi świętymi, niewierzący będą widzieli tych, tych wierzących, którzy stoją obok Niego i wtedy rozpoznają, popatrzcie, to oni otrzymali, taką chwałę oni otrzymali w dziedzictwie przez Niego. Przecież my jesteśmy nosicielami jakby chwały Bożej i to z łaski Jego. Gott hat ein Werk an uns getan. Bóg dokonał dzieła w nas. Ein ganz gewaltiger feierlicher Augenblick. Więc to będzie taka bardzo uh, uroczysta chwila. Ja, die Herrlichkeit Gottes wird dadurch gepriesen werden, haben wir in Vers 12 gelesen. Więc 12. Wiersz będzie to ku uwielbieniu jego Chwały. Teraz przedstawiona nam jest jeszcze inna ciekawostka. Paulus sagt, wir haben zuvor auf den Christus gehofft. Paweł mówi, że my, koniec 12. wiersza położyliśmy nadzieję w Chrystusie. Wen O kim tu mówi Paweł? Die Juden meint my, kiedy paweł mówi my, to ma na myśli Żydów, bo on należał do nich. Israel meint er. On ma na myśli Izraela. Gott hatte Israel das Alte Testament gegeben. My jako Izrael położyliśmy nadzieję w Chrystusie. On dał im e, stary testament. Und aufgrund des Alten Testaments hatten sie eine berechtigte Hoffnung. I na podstawie pism starotestamentowych Israel miał nadzieję uzasadnioną. Denn im Alten Testament steht schon etwas von der zukünftigen Herrlichkeit des Tausendjährigen Reiches. Dlaczego? Bo już w Starym Testamencie zapowiadane było pewne Królestwo. Oni nie wiedzieli dokładnie, jak to będzie wyglądało, ale pewna chwała Królestwa. Dann sagt in Vers 13, indem auch ihr. Wie meinte jetzt? Dlaczego wiemy, że 12 wiersz mówi o kimś innym? Dlatego, że 13 teraz mówi, w nim i wy więc tutaj jest pewien podział. Ci i wy dotyczy teraz wierzących tak jak nas, którzy pochodzą z innych narodów. Bo jeśli popatrzycie teraz do drugiego rozdziału, dwunasty wiersz, tam jest mowa właśnie o, o Izraelu i o nas i tam czytamy, że mm, Wy, to znaczy wierzący z narodów, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzą obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. 2.12. Ale Efezjanie to byli też wierzący teraz z narodów pochodzący. Oni usłyszeli też to słowo Ewangelii. To było Słowo Prawdy. wird hier I jest ono tu nazywane w XIII wieku Ewangelia Zbawienia. To są dwa różne określenia, ale opisują jedną i tą samą sprawę. Więc można powiedzieć też dwie różne perspektywy na jedną i tą samą rzecz. Worte der Wahrheit können wir vielleicht mehr verbinden mit dem Charakter von Licht. Jeśli mówimy na, o tej rzeczy, e, opisujemy jako słowo prawdy, to bardziej myślimy może o światłości Bożej. Das Evangelium das heißt vielleicht mehr mit dem Gedanken e, der Liebe. A Evangelia zbawienia to słowo bardziej może opisuje nam miłość Bożą względem ludzi. Denn das Wort Gottes führt uns aufgrund der Liebe Gottes zum Heilen. Z tego powodu, że Słowo Prawdy na podstawie miłości Bożej prowadzi nas ku zbawieniu. To jest ta dobra nowina, która do dzisiejszego dnia jest ogłaszana na tym świecie. Dalej Paweł tu pokazuje, że również przez uwierzenie zostali zapieczętowani. Siegel haben wir in verschiedener hinsicht. Jeśli mówimy o pieczęci, zapieczętowaniu, mamy e, opisana, ona jest w różnej e, perspektywie. Na przykład, jeśli mówimy o posiadłości, zapieczętuj, zapieczętujemy coś, co ozna, oznaczamy jako naszą posiadłością. Więc pieczęć jakby reguluje sprawę. E, no, właści, właściciela, posiadanie własności. versiegelt bedeutet auch, ich komme da nicht mehr hin, die Sache Ale, ist abgeschlossen. E, zapieczętować coś oznacza też zamknąć pewne miejsce, nie można już do niego dojść. Bedeutet Schutz. Więc oznacza to też ochronę. <coughs> versiegelt kann man auch in verbindung bringen mit der Echtheit. E, zapieczętować też może oznaczyć potwierdzić Jego zgodność albo prawdziwość w danej sprawy, albo rzeczy. Więc tu jest teraz mowa o zapieczętowaniu nas Duchem Świętym. Geist ist versprochen worden von dem Jesus. Pan Jezus, kiedy był na ziemi, przed napisaniem tego listu już obiecał, że przyjdzie ten Duch Święty. Somit besitzen wir den Heiligen Geist. Wir sind nicht so nicht posiadamy go. Er zeigt gewissermaßen, dass wir ein Eigentum des Herrn Jesus sind. Drugi, po drugie pokazuje nam to, że jesteśmy własnością Pana Jezusa und dieser Heilige Geist ist zugleich auch das Unterpfand unseres Erbes. A ten Duch Święty po trzecie jest też naszym um, jak to jest powiedziane, naszą rękojmią, rękojmią naszego dziedzictwa. Was ist das Erbe? Na czym wir werden ja mit Christus herrschen auf der Erde. Na tym, że będziemy z nim współpracowali. Alles, was uns nach dem Ratschluss Gottes versprochen ist, werden wir vollkommen erlangen. Więc to, co Bóg nam obiecał, też Und dadurch, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, ist es gewissermaßen ein Angeld auf dieses Ganze, was wir in Vollkommen genießen I ponieważ posiadamy tego Ducha Świętego, to ten Duch Święty jest jakby rękojmią, taką przedpłatą zabezpieczającą na dostąpienie tego przyszłego dziedzictwa. Das wird dann zum Preise Herrlichkeit I kiedy to się stanie, to będzie to również dla uwielbienia chwały Jego. Koniec 14 wiersza. Ja haben also gesehen... Więc streszczając ten urywek, widzieliśmy: Gottes Wille jest istnieje boża wola, war es, dass wir geistige segnung bekommen sollten. i ona polegała na tym, żeby nam ludziom stworzonym dać błogosławieństwa duchowe. Durch den na podstawie dokonanego dzieła i ofiary Pana Jezusa mógł nam Bóg podarować Te błogosławieństwa y, na podstawie jego sprawiedliwości. Die Heilige Geist ist die Grundlage dafür. Was Duch Boży teraz jest nam dany jako taka przedpłata rękojmia, żeby mieć tą pewność, że otrzymamy te błogosławieństwa. Dass wir alles im że rzeczywiście w przyszłości zupełnie będziemy się cieszyli tych błogosławieństw. Te, a, na czym polegały te duchowe błogosławieństwa? Po pierwsze na tym, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Po drugie, czwarty wiersz. In vers 5, die sohnschaft po piąty wiersz na tym, że jesteśmy synami bożymi. In 7 die Erlösung. Po trzecie, że dostąpiliśmy odkupienia siódmy wiersz. Und dann gibt es das in vers 11. i 11 wiersz, dziedzictwo. Die versieglung in vers 13. Um, zabezpieczenie, zabezpiecze, zapieczętowanie w 13 wierszu wenn wir noch an kapitel 2 vers 6 gedacht haben dann sehen wir dass wir mit auferweckt und mitsitzen in himmlischen örtern in christus a kiedy czytamy jeszcze drugi rozdział szósty wiersz to widzimy że zostaliśmy e, posadzeni razem z nim w okręgach niebiańskich und in verse 18 wird gezeigt dass wir freien zugang durch den heiligen geist zu dem vater haben a 18 wiersz pokazuje nam że mamy swobodny dostęp do łaski Ojca. Das ist schon das, was wir an können. To jest to, co już dzisiaj możemy jakby e, z niego korzystać, cieszyć się z takich błogosławieństw. Das sind nur ein paar to jest tylko część tych błogosławieństw. Und wir sehen, wie und groß das ist. Widzimy, jakie to jest wielkie i wzniosłe. Wir lesen jetzt von 15 bis 23 unseres Kapitels. Przeczytamy teraz jeszcze od 15 do 23 wiersza w naszym rozdziale pierwszym.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 i ponad wszelkim imieniem, wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał jego, pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Teraz widzimy Pawła w modlitwie. Masz sobie ja, ale du dir. Ich brauch nicht. Ich danke. <gibli> okay. Dank. Uh, Paulus geht ins Gebet. Teraz można powiedzieć, Paweł, jakby uh, wstępuje w modlitwę, Damit die Epheser es besser verstehen. I modlitwem, aby Ephesianie mogli lepiej rozumieć pewne myśli. Es ist schön, wenn wir vorher beten. Jest to bardzo pożyteczne też dla nas, żebyśmy się modlili przed głoszeniem słow, Słów Bożych. Ale jest też dobrze, kiedy modlimy się po zakończeniu damit das głoszeń Słowa Bożych. Dlaczego? Aby to Słowo, które słyszeliśmy, zawsze przyniosło owoce, owoce w naszym życiu. Wenn wenn Gottes Wort verkündigt wird, dann ist der Feind auch immer da. Bo, zawsze gdy są głoszone słowa Boże, to zawsze jest też obecny di Satan. Und er will immer den guten Samen gleich wegnähmen. On zawsze chce wykraść dobre nasionie. Dann bittet Paulus einmal der Ratsus Gottes veranlasse ihn zu beten. Łukasz poprosił się modli. Po pierwsze, wola Boża jakby zachęcała go do tej modlitwy, aber auch der Glaube, der gute Zustand der Epheser. Ale też i wiara i dobry, duchowy stan Efezów, go do tego Efeza go do tego zachęcał. Der Glaube, den kann man nicht sehen. Wiara nie można tak naprawdę widzieć. Das ist eine Sache des Herzens. Jest to sprawa serca. Aber die Auswirkungen des Glaubens, die guten Werke, die kann man sehen. Jednak e, działania i e, owoce Wiary są widoczne. Ja glaube hat einen Zielpunkt, das ist der Jesus. Matthäus 15 deutlich. Yara ma też pewną ma pewien cel, pewien cel działania i ten cel jest pan Jezus. Es immer eine Sache der Blickrichtung. Więc zawsze dotyczy to albo powiązane to jest z pewnym kierunkiem, ukierunkowanym. Ich kenne No pewno dobrze znacie historię o Mephiboset. Ja Nazwa Jezia Glem. To był, on był ten, sparaliżowany. Er Jednak Dawid miał to życzenie, żeby on zawsze zasiadał przy stole królewskim Dawida. Auf seine beine Teraz Mephiborzet mógł teoretycznie patrzeć zawsze na te jego sparaliżowane nogi. I zająć się tym z Jego stanem choroby. I my też moglibyśmy cały czas patrzeć się na nasze grzechy. Moglibyśmy cały czas skupiać się na naszych ciężkich okolicznościach. I jaki będzie tego wynik? Staniemy się bezsilni i zniechęceni. Stracimy radości Bożej. Mephiboset hatte noch eine zweite Blickrichtung. Mephiboset jednak miał jeszcze drugą perspektywę patrzenia. Er auch auf den Tisch gucken. Zamiast patrzeć na chore jego nogi, mógł też patrzeć się i skupiać na tym stole królewskim. Da waren diese königlichen Leckerbissen. Na tym stole były obfite pokarmy e, i e, pyszne pokarmy królewskie. Da fehlte sicherlich nichts. Na pewno na takim stole królewskim niczego nie brakowało. Tisch. Najlepsze, można powiedzieć, to, co było, to było na tym stole. Można to porównać z tymi błogosławieństwami, które myśmy otrzymali. So wir uns mit den beschäftigen. I tak i my możemy się zająć właśnie błogosławieństwami. I kiedy Mefibozet <try> zamiast skupiać się na tych chorych nogach, skupiał się na tym. Pokarm, pokarmach, to na pewno się radował. Ale była jeszcze inna możliwa perspektywa. Zamiast na te pokarmy, mógł też patrzeć się na Króla, na Dawida. A Dawid jest obrazem w Słowie Bożym Pana Jezusa. Bo Dawid był jakby dawcą, on był źródłem tych błogosławieństw. I tak jest też z nami jeśli wir uns Jesus będziemy skupieni na e, źródle, na osobie Pana Jezusa, dann wird unser Herz glücklich. Wtedy nasze serce staje się szczęśliwe. Dann haben wir Kraft, dann haben wir Freude. Wtedy znowu otrzymujemy siłę duchową. Und das macht auch hier in I to Paweł właśnie tutaj nam wyjaśnia. Der glaube ruht in der Person des Herrn Jesus. Wiara jakby spoczywa w osobie Pana Jezusa. Er wohnt in den gläubigen. On sam Pan Jezus mieszka w wierzących. Das war die persönliche Beziehung des Einzelnen zu dem Taka jest i powinna być osobista relacja wierzącego do Pana Jezusa i z Panem Jezusem. Durch Glauben kann diese Beziehung genossen werden. I tylko wiarą można się cieszyć z tej relacji. Ci brauchen nicht zu glauben. Ci dwaj tutaj Jasiek i Marta nie muszą wierzyć. Die sehen die Zuneigung, wissen davon. Oni widzą siebie i widzą, że się kochają. Aber wir als glaubende Menschen müssen Glauben praktizieren. Ale my jako wierzący ludzie, miłujący Pana Jezusa, musimy wierzyć. Wir können mit unseren natürlichen Augen nicht den Herrn Jesus sehen. Bo naszymi naturalnymi nie widzimy go. im glauben, das was Gottes Wort uns sagt. Real werden lassen für uns. Jednak przez wiarę musimy jakby e, urzeczywistniać, albo m, no jakby uczynić realnym to, w co wierzymy. Dann gibt es diese zweite Seite, die Beziehung zu den Glaubenden. ale poza naszą relacją z panem Jezusem mamy jeszcze nasze relacje do wierzących Das wurde sichtbar, denn sie hatten Liebe zu allen Heiligen. To stało się również widoczne, ponieważ tutaj czytamy o tym, że mieli miłość względem wszystkich świętych 15 wiersz. Generalnie możemy powiedzieć, że pierwszy rozdział tego listu bardziej przedstawia nam taką jakby naukę. Suchą naukę. Bez praktycznego życia. Ale ten wiersz pokazuje nam, że jest to też połączone z. O naszym Jeśli ty i ja dobrze pojmiesz teorię Słowa Bożego, i dlatego ona jest taka ważna, wtedy też będzie dobra twoja praktyka, twoje postępowanie codzienne. Dann wir auch alle wtedy wiesz, na przykład ze Słowa Bożego, że należy miłować wszystkich wierzących. Wir wissen, dass die bei allen ist. Widzimy, że nasze postępowanie codzienne jest niedoskonałe. Als gläubige haben heute noch ecken und kanten. Każdy z nas ma takie rogi, można powiedzieć, albo nie wyszlifowane krawędzie naszego charakteru. Eigenarty, schwächen, Każdy z nas ma e, takie dziwne, można powiedzieć, e, e, no, cechy oso, oso, osobowości i też słabości. Aber diese Epheser haben den archus Gottes verstanden, mit dem Herzen? Ale ci efezjanie pojęli, zrozumieli plan Boży, zamysł Boży odwieczności? Wanie przez to znajdowali się w dobrym stanie i dlatego ponieważ to pojęli, miłowali wszystkich wierzących. Też tych, którzy byli tacy nieraz powiedzmy trudni. Heiligen. Więc wiara ich, Stała się widoczna do wszystkich wierzących. Natomiast hat Liebe unterschiedliche Ausdrucksformy. Oczywiście miłość okazuje się w różny sposób. Ale Paulus konnte, geleitet durch den Geist, sagen: Jacques, Liebe zu allen Heiligen. Ale Paweł mimo to mógł powiedzieć, że oni okazywali miłość względem wszystkich wierzących świętych. Jakie to było miłe świadectwo o nich. Wenn wir uns mit dem beschäftigen, zieht uns das zu dem Jesus hin. Więc, jeśli tak się zajmujemy tym listem, to bardzo pociąga to nasze serca do góry, do pana Jezusa. Zieht uns das zu Gott hin. Pociąga nas to bezpośrednio do Boga. Und automatisch trennt es uns von der Welt. I kiedy nas słowo Boże pociąga do Boga, to też automatycznie oddziela nas od tego świata. Paulus sagt in Vers 16, dass er nicht aufhört Für sie zu danken. Dlatego Paweł w szesnastym wierszu mówi, że nie zaprzestaje się za nich modlić. Albo dziękować. Wie, er Jahre in hat. W dziejach apostolskich, które opisują nam jakby historię powstania zgromadzeń, czytamy, że spędził trzy lata w Efezie, Paweł. Er konnte arbeiten. On potrafił pracować, on miał taką siłę. Aber und nur Gott Ale wzrost wśród wierzących mógł dać tylko Bóg. Und er hat es geschenkt. I Bóg dał taki wzrost duchowy. Und jetzt Knecht, mhm. Gott, der das alles hat. I teraz ten pokorny sługa dziękuje Bogu za wszystko co uczynił. Er Dalej widzimy, że e, czyni o nich wzmiankę, bo wspomina o nich w modlitwach. Das macht deutlich, dass er nicht beim loben aufhörte, sondern er hatte auch Bitten für sie vorzubringen. Oznacza to, że Paweł nie tylko dziękował za nich, ale wyrażał też o nich albo za nich konkretne prośby. Er wendet sich an Gott, wie Vers 17 deutlich macht. 17 nastawiony wiersz pokazuje nam, że w tych prośbach zwraca się do Boga, an den Gott, unseres Herrn Jesus Christus. Nawicie do Boga naszego Pana Jezusa Chrystusa. Binanz nochmal, hier geht es darum, wie auch vorher, dass der Jesus Als uns steht. Przypominamy sobie jeszcze raz, że tu w tym rozdziale Pan Jezus jest przedstawiony jako człowiek, tak jak już to wcześniej widzieliśmy. Gott hatte er kein Gott über sich. Bo jako Bóg nie miał nad sobą Boga i dlatego tu jest powiedziane, prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gott wird hier genannt Vater der Herrlichkeit. Bóg jest tu nazywany Ojciec Chwały. Jede Herrlichkeit, die es gibt, hat ihren ursprung in Gott. Bo każda chwała, która istnieje, ma swoje źródło i swój początek w Bogu. Chwała oznacza przedstawianie, objawiania doskonałości Bożej. Widzimy, że tu jest mowa o Ojcu. Chwały. istnieje też pan chwały pierwszy koryntian o tym mówi drugi rozdział 8 wers Paweł Paulus sonst hätten sie den herrn der ehrlichkeit nicht gekreuzigt pavel tam mówi że inaczej wy byście nie ukrzyżowali pana chwały wer war to panem chwały der jesus der ohne pracht und ohne ehrlichkeit über diese erde ging kann jesus który przyszedł z tej chwały i chodził po ziemi bez chwały freiwillig auf Jede verzichtet. On sam i dobrowolnie jakby zrezygnował z wszelkiej zewnętrznej chwały, Aber jede an den tach ale jeśli chodzi o moralną chwałę, to znaczy postępowanie w zupełnej czystości zgodnie z myślą Bożą, to ją objawił codziennie. On nie tylko objawiał taką moralną chwałę jego życia codziennego, tylko wiedział też, jak w każdej sytuacji i chwili ją odpowiednio zastosować. Paulus bittet also, dass der Vater der Herrlichkeit ihnen gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Więc Paweł teraz, się proszy, Paweł teraz prosi, aby ten Bóg e, dał im Ducha Mądrości i Objawienia w poznaniu Jego samego. Ihr, dass sie den Geist Czy Paweł prosił o to, żeby oni otrzymali Ducha Świętego? Nein. Nie. Sie ja den Geist. przecież oni już mieli Ducha Świętego. Przywanie ja worden mit dem Geist pisał, już zostali zapieczętowani Duchem Świętym. Ale Bóg sollte eine weitere Wirkung des Heiligen Geistes ihnen schenken. Więc nie ma potrzeby modlić się o Ducha Świętego, ale o to, co się modli, było to, żeby Duch Boży działał wśród nich. Damit sie die Offenbarung Gottes verstehen. Modli się, aby pojęli objawienia Boże to znaczy całą wolę i zamysł Boży, który im przed chwilą przedstawił. Hmm. Ten plan był objawieniem, częścią objawienia Bożego. Paweł tego sobie nie wymyślił. Bo przecież Pismo Święte nie jest wymyślone przez ludzi. Kiedy przeczytamy drugi list Piotra, to czytamy tam, że święci mężowie Boży um, przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. Drugi list, pierwszy rozdział, 21 pierwszy Das offenbarung Gottes. Więc słowo Boże jest jakby objawieniem myśli Bożych natchnione. Was die, was die Propheten empfingen und was sie weitergaben, war dann Inspiration. Gott redete durch den Heiligen Geist Worte, durch sie, die weitergesagt werden sollen. I to, co jakby ci mężowie Boże, prorocy Boże otrzymywali i przekazywali, to było natchnione słowo Boże przekazywane ludziom. Der Rassus ist mit seiner Person natürlich auch innigste verbunden. Oczywiście ten plan, o którym tutaj jest mowa, ten zamysł jest powiązany z jego osobą. Und die Augen ihrer Herzen sollten erleuchtet werden. Bitte dame tutaj dalej, że się modli o to, ażeby oświecił oczy ich umysłu. Manche haben, haben ja sehr gute Augen. Z nas mają dobre oczy. Ich suche ihnen noch mal gute Augen. Ich höre nicht dazu, ich brauche schon eine Brille. Ja, nie jestem jeden z nich, potrzebuję okulary. Aber hier geht es nicht um die Leipigen Augen, sondern die Augen des Herzens. Ale tu nie jest mowa o biologicznych oczach, tylko o oczach serca. Ja müssen wir alle erleuchtet werden durch den Heiligen Geist. Jest to obra taka obrazowa mowa, która nam pokazuje, że te oczy mają muszą być oświecone przez Ducha Świętego. Wir haben gelernt, erst glauben wir und dann werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Genau że najpierw wierzymy, a później zostajemy zapieczętowani przez Ducha Świętego. Ja er wohnt dann in uns. Und der sam w nas. Aber eine weitere Wirkung ist, dass er uns dieses diese Herzensaugen öffnet. Ale działanie tego Ducha Świętego jest teraz to, że on jakby rozjaśnia oczy naszego serca, daje nam poznanie. Und dann präzisiert er was sie erkennen sollten idalle und eras tutaj jakby uszczególnia co mieli poznawać? die hoffnung seiner berufung mianowicie nadzieję jego powołania das haben wir in vers 3 bis 7 gesehen od 3 do 7 wiersza już widzieliśmy tą nadzieję dass wir kinder geworden sind dass wir söhne geworden sind to że staliśmy się dziećmi synami i tak dalej dass wir erlöst worden sind że zostaliśmy odkupieni erreicht um die Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen? Die Herrlichkeit im tausendjährigen Reich wird geschaut werden, haben wir gelesen. Widzieliśmy już wcześniej, że Chwała tysiącletniego Królestwa będzie widoczna w wierzącej. In diesen Versen 10 bis 13. Widzieliśmy to w 10 bis 13. Das sollten Sie verstehen mit dem Herzen. Oni mieli pojąć te myśli właśnie swoim sercem. Jeśli ty i ja wiemy, że będziemy mieli bardzo cudowną przyszłość, to przecież zachęca nas to, prawda? Przecież ja wiem, że jestem przyjęty przez Boga, jestem miłowany przez Boga że jestem dzieckiem Bożym, To że że Chrystusem panował. to musi być jakby żywe przed naszymi oczymi.ty punkt A trzecia rzecz tutaj dziewiętnasty wiersz i czym jest przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy. Jetzt ist es die Kaf gemeind, die auf uns gerichtet ist, zu uns angunsten. Teraz bardziej jest mowa o mocy, która zwraca się do nas, Kunam. Die ganze Macht seiner Stärke, cała moc jego siły zwraca się do nas. Es geht hier um die Macht Gottes, to jest oczywiście moc Bożea, Denn er hat gewirkt in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Ta moc objawiła się przez to, że on wzbudził Chrystusa z Umarłych. Na Rräummer 1 hat Christus sich selbst als so ein Gott erwiesen durch tote Er ist aktiv aus dem Toden hervorgekommen. Wir y w liście do Rzymian, że Pan Jezus sam ukazał swoją moc przez to, że sam samodzielnie wyszedł z umarłych. Ja wir die andere Seite. Alleluja ist druga strona, gdzie er że równocześnie Pan Jezus był pasywny, niedziałający, aber die ganze Kraft und Macht Gottes War tätig zu seinen gunsten und hat ihn zum leben hervorgebracht diese buch działał żeby go wzbudzić z umarły obydwie strony słowo boże nam pokazuje dann setzt ihn rechten in den i teraz widzimy dalej że posadził go w um, swój, po swojej prawicy w miejscach niebiańskich 20 wiersz und soegnungen tam są też nasze bogosławieństwo in himmlischen örtern und auch tam jest też christus Hebraj 2, vers 9. Teraz list do Hebrajczyków, drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Chrystus jest nie ale jest więc Chrystus er ist zum himmel gefahren und von gott mit ehre und christus nie pozostał w grobie tylko został z martwych zbudzony wzięty do nieba i e, otrzymał miejsce chwały po prawicy bożej A 21 dass er jetzt 21 wiersz teraz mówi że już teraz został Wysoko, ponad wszelką zwierzchnością i wadzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem postawionym. Innymi słowami. Jede autorytet, die da ist, ist unter Christus. Więc każdy autorytet, który istnieje w ogóle, jest podporządkowany Chrystusowi. Wir sehen ihm jetzt noch nicht alles unterworfen. Dzisiaj kiedy patrzymy na tą ziemię, widzimy, że nie ma jeszcze, nie jest jeszcze wszystko Jemu podporządkowane, bo wielu ludzi się zbuntowało. Ale, Ale już teraz Jezus. Bóg dał mu prawo być Panem i w przyszłości to też uczyni aktywnie. On dzisiaj jeszcze nie przejął to panowanie. Ten fakt tutaj wypowiedziany jest niezależny od czasu. Denn Paulus sagt nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Bo Paweł tu mówi w 21. wierszu pod koniec nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. Niech no in der Gnade Zeit, nie tylko w czasie łaski, sondern auch im tausjahrenreich, Halle ist dichonsletnim królestwie. Er wird den Vorrang in allem haben. Pan będzie miał jakby pierwszeństwo przed wszystkimi. Denn Zieht er den Gedanken nochmal zusammen in Vers 22? 22 jakby, äh, raz tą myśl, er hat alles seinen Füßen unterworfen. Da pod stand schon im Psalm: ich Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Już Nieprzyjaciół jako podnóżek stóp Twoich. I teraz 22. Wiersz. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim. Der Jesus ist das Haupt über alles. Pan Jezus jest głową też nad wszystkim. Ein vollkommenes, gütiges Haupt gibt es. On jest. I jest istnieje takie dosk taka doskonała, dobroliwa głowa. Die alleinige und zentrale Herrschaft besitzt er. On jedynie posiada całkowitą i też centralną władzę. Und als Haupt über alles hat Gott jetzt ihn der Versammlung gegeben. I on będący jako głową nad wszystkim został dany kościołowi zgromadzeni jako dostał dane zgromadzeniowy. Warum ist der Herr Jesus mit Ehr und Herrlichkeit gekrönt zu został ukoronowany i siedzi po prawicy Bożej. Weil er den Ratsus Gottes in allem vollkommen erfüllt hat. Dlatego że on jako jedyny wykonał całkowicie wolą Bożą, wolę Bożą. Wir haben gelesen, es ist meine Speise inwollen dessen zu tun, nämlich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Czytaliśmy już dzisiaj, że jest to było to jego pokarmem, aby czynić jego wolę. We wszystkim. I Patrząc na to, dobrze rozumiemy, dlaczego Bóg akurat Jego jemu dał wszelkie panowanie. Aber jetzt er das mit der Ale teraz Bóg to jakby łączy, jego łączy z Kościołem. Als Haupt über alles hat er ihn der jako Głowę nad wszystkim dał go Zgromadzeniowi. Dał go Wie wertvoll muss Versammlung Gottes in den Augen Gottes sein, dass Je, Gott dieses Geschenk der Versammlung macht. Jak wartościowy musi być kościół Boży w oczach Bożych, że tak wzniosły dar podarował kościołowi. Co Gottes? Ich das noch einmal, Gehören alle glaubenden der Gnadszeit hier. Do kościoła należą wszyscy wierzący, prawdziwi wierzący dzieci Boży czasu łaski. Wenn wir Versammlung Gottes richtig verstehen wollen, müssen wir uns die Gedanken Gottes über seine Versammlung zu eigen machen. Jeśli chcemy pojąć, jakie są prawidłowe myśli o Kościele Bożym, musimy zająć się Słowem Bożym o tym Kościele. In Apostelgeschichte 20 heißt es, w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, czytamy, dass er sich die Versammlung Durch das blut seines eigenen erworben hat. że on po pierwsze e, nabył sobie ten kościół przez krew Pana Jezusa Chrystusa da sehen wir auch wie wertvoll die versammlung gottes in den augen gottes ist. Więc skoro on to uczyni przez krew swojego syna to widzimy jaką wartość ten kościół ma w jego oczach On dobrowolnie i chętnie był gotów aby dać jego syna w śmierć żebyśmy nie tylko osobno jakby dostąpili błogosławieństwa i zbawienia, ale żebyśmy też wspólnie otrzymali tego Pana jako głowę. I teraz to wszystko idzie dalej i widzimy w 22 wierszu, że My jesteśmy Jego Ciałem. Wir sind gewissermaßen der Körper und Er ist das Haupt. Dziesty trzeci wiesz. On jest... My jesteśmy Ciałem Jego, a On jest Głową tego Ciała. Somit ist auch klar, Prze es gibt nur eine Versammlung. Przez to staje się jasne, że może istnieć tylko jeden Kościół. An den einzelnen Orten gibt es Darstellung der einzelnen Versammlungen. A Zbory pojedynczych miejsc są tylko jakby świadectwem tego kościoła. Aber es ein Haupt, ale jest tylko jedna głowa. Und ein Haupt gibt A musimy wiedzieć, że głowa danego ciała nigdy nie daje sprzeczne sobie rozkazy. Czele. Zawsze, zawsze daje jednomyślne rozkazy i czyni to przez Ducha Świętego. Der Heilige Geist ist in uns wiedergeboren, Duch Boży teraz mieszka w nas, nowozrodzonych und er wohnt in der I mieszka również też w zgromadzeniu. Und durch diesen Heiligen Geist will er alles führen. <coughs> I przez tego Ducha Świętego on też chce wszystkim sterować w kościele głowy. Hat jetzt mal eine Aussage, da sagte einer, ja ich will mich verabschieden zu einer anderen Gemeinde gehen. Ostatnio rozmawiałem z kimś i ktoś mi powiedział, że chciałbym się pożegnać i iść do innego kościoła. Czy istnieje w takim znaczeniu coś takiego? Unmöglich. Nie, w takim znaczeniu jest to niemożliwe. It's gibt nur eine Versammlung. Bo istnieje tylko jeden kościół. Die eine Versammlung hat an unterschiedlichen Orten. Eine darstellung. Oczywiście istnieją yeah. różne jakby e, miejsca zgromadzania się wierzących, które są świadectwem tego jednego kościoła. Ich kann mich von der Versammlung Gottes gar nicht verabschieden. Ale od Kościoła, do którego należysz przez nawrócenie, nie możesz się pożegnać. Mit der Wiedergeburt bin ich ja ein Glied am Leibe Christi geworden. Dopiero przez nowe Zrodzenie stajesz się dopiero członkiem tej Kościoły. Dieser Vorgang ist nicht rückkehrbar. <coughs> Ten proces jest jakby nieodwracalny. Ich bin und bleibe immer ein Teil der Versammlung Gottes. Zawsze zostaje, jeśli się nawróciłem na nowo, członkiem tego Kościoła. Wenn einer weggeht, jeśli ktoś w takim znaczeniu odchodzi, Dann gibt er die der Wtedy jakby rezygnuje, można powiedzieć z tej myśli o Kościele Bożym taką, jaką tu znamy. Er immer noch Jeśli się naprawdę nawrócił, to dalej należy do tego kościoła, nie może z niego wyjść. Wiedz, ale no zawsze będzie do niego należał. Należał. Aber er ignoriert die Wahrheit, dass da ein Gütiges Haupt ist, das uns alle miteinander verbindet und uns leiten will. Ale przez takie postępowanie ignoruje to, że istnieje jedna doskonała, dobrotliwa głowa nad tym Kościołem, która chce nami prowadzić. Die Versammlung ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. I szczególnie jest to, że w XXIII wierszu czytamy, że zgromadzenie jest pełnią Jego, który wszystko we wszystkich wypełnia. A Jezus sam w sobie wszystko wypełnia. Immer My czynimy to tylko cząstkowo. Er alles in auch. Ale On też wypełnia wszystko we wszystkich. Was seine Tätigkeit angeht, in den unterschiedlichen Bereichen ist er immer vollkommen. To, jak on działa, jest zawsze doskonałe. I teraz my, jako jego Kościół, jesteśmy nazywani jego pełnią. Der Jesus war immer vollkommen. Pan Jezus przecież zawsze był doskonały. War immer vollständig. Zawsze był też zupełny w jego istocie, aber die Izbie. Die hat nach dem nur in mit Ale wyobraźcie sobie to, że Boży Plan postanowił to, że pełnię jakby, Pan Jezus dostąpił dopiero w powiązaniu ze swoją Oblubienicą, z tym Kościołem. Mit z tym Kościołem. Mit seinem Leib gewissermaßen. Z tym jego ciałem. Tak jest to ten Kościół nazwany. Jego ciało. Wie wertvoll ist die versammlung in augen gottes Więc jak kosztowne jest, kosztowne jest ten kościół w jego oczach z który jest tak nazywamy <coughs> chrystus konnte die fülle nur erreichen über golgotha i tom pełnią chrystus mógł otrzymać tylko przez dzieło na golgocie und <coughs> wir dürfen aus gnaden dazu gehören an um, teja możemy należeć do tego kościoła gibt es etwas wznies znie znie znie znie etwas höheres, czyli istnieje coś wyższego, etwas schöneres, coś piękniejszego, etwas reineres, coś czystszego. No. Nie ma, gdy man das mit dem herzen einmal verstanden hat, ist die poemus swoim sercem, da möchte man ihm die anbetung dafür bringen. I to sobie uświadomisz, to wtedy powoduje to nic innego jak uwielbienie z naszych serc. Ich habe ja noch ein paar Minuten, ist das richtig? Schon mal mit ein paar Minuten. Ich uh, überschlage die Kapitel 2 und 3, szkoczę drugi i trzeci rozdział und wir versuchen überblicksmäßig noch ein paar Gedanken zu Kapitel 4 zu sagen. Ich probuję w takiej streszczonej wersji, y, powiedzieć jeszcze kilka słów do czwartego rozdziału.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 dla budowania samego siebie w miłości. 1 W pierwszym rozdziale nauczyliśmy się więc, jakie stanowisko Bóg jaką pozycję Bóg nam dał. Und jetzt Kapitel 4 haben wir den praktischen Teil, Epheserbrief. A od czwartego wiersza teraz widzimy, co to oznacza dla naszego codziennego postępowania. Und er sagt, bitte, euch doch so entsprechend. I dlatego on mówi: proszę was. Zachowujcie się zgodnie z takim wysokim powołaniem. I wypo wypowiada teraz różne cechy charakterowe co do takiego postępowania. To są cnoty tutaj wymienione, które w świecie już dzisiejszym nie mają żadnego znaczenia. Ale te cnoty są w oczach Bożych do dzisiaj bardzo istotne. Bo jest eigenschaften ponieważ są cnotami bożymi. Mówi tutaj we wszelkiej, z całą pokorą. Przecież my mamy tak wzniosłą pozycję. Przecież moglibyśmy być tak pyszni. Ale Paweł mówi nie. Macie być niskiego usposobienia. Nie tylko troszkę. Mówi tutaj z całą Pokorą. Das gehört sich. To się nam należy. Dlaczego? Bo nauczyliśmy się, że tę pozycję mamy tylko z łaski. Wir das nie vergessen. Nigdy o tym nie zapomnimy. Sanftmut. Dalej czytamy o łagodności. Bereit, die anzunehmen. Jeśli człowiek jest łagodny. Wtedy jest gotów przyjąć też okoliczności jego życia. nie buntuje się wobec innych ludzi. Langmut. Dalej czytamy o cierpliwości. Wir sollen lange Mut behalten. Cierpliwość w niemieckim zawiera e, słowo długo i słowo odwagę, więc mamy mieć długo odwagi. Wir warten schon so lange auf das Wiederkommen des Herrn. Noch zweck? Przecież już tak długo czekamy na przyjście Pana. Czy to jeszcze sensowne? Satan chce nam wmawiać wątpliwości. Ale ktoś z nas, który ma treść tego rozdziału, tych rozdziałów tego listu w swoim sercu, czeka na przyjście Pana. I to heute, heute fleißig arbeiten, Dlatego, seine dlatego to słowo zachęca nas. Może On przyjdzie jeszcze dzisiaj, może dlatego y, pracujmy pilnie dla Niego. Dalej czytamy, że mamy znosić się wzajemnie. Ja, die nicht? Wiemy, że są te różnice, o których już mówiliśmy wśród nas: Jung, alt, menna, frauen, kinder. Starsi, młodzi, mężczyźni, kobieci, kobiety, dzieci. Dann der ganze Bereich, da sind wir auch alle unterschiedlich. Różnego mamy ducha, da sollen wir uns gegenseitig ertragen. I w tych naszych różnicach jako ludzie mamy się znosić. On ich mit einem mürrischen Herzen, a nie z narzekaniem patrzeć na Sondern ertragen im Liebe ale czytamy tutaj że mamy to czynić w miłości znoszyć wieszwalność mamy e, jakby się starać trzeci wiecz zachować jedność ducha w więzi pokoju co to za jedność die einheit die der heilige geist gebildet hat ist to ta jedność którą stworzył duch święty die sollen wir bewahren to jedność mamy strzec kaso ein vollkommenes haupt ist. to Tą prawdę, że istnieje ta e, doskonała głowa w niebie. jeder dazu że każdy wierzący jest włączony w, tą jedno, w to jedno ciało. Da gibt es keine w tym ciele nie ma nie ist, są nieistotne różnice narodowe, narodowościowe e, różnice co do płci. Nie, wszyscy są. złączeni. Bo wszyscy zostaliśmy jednorazowo przez Ducha Świętego, tak jak opisane w dziejach apostolskich, ochrzczeni Duchem Świętym. A jak teraz mamy urzeczywistniać tą jedność, I, o której tu jest mowa? Indem wir die Panzer laufen lassen? Przez to, że e, wojujemy wobec siebie? Mit gewalt and kraft. Że mocą i siłą e, przeprowadzamy naszą rację? Nein, in frieden. Nie, tu jest napisane w pokoju. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern Bóg owszem nie jest Bogiem nieporządku, lecz der po, porządku? Nein, noch mehr. Nie. Des Por Friedens. Wir haben die Gewohnheit, sagt Paulus, nicht zu streiten. My nie mamy taką, taki zwyczaj, żeby się kłócić. I też nie zgromadzenie Boże tak Paweł napisał. in einer Atmosphäre des Friedens gedeihen die geschwister bo w atmosferze pokoju jakby kwitną może powiedzieć duchowo wierzący Vers 4 spricht dann da ist ein leib und ein geist wie ihr auch berufen worden seid in einer hoffnung eurer berufung wiersz, Jest jedno ciało jeden duch jak też powołani w jednej nadziei waszego powołania Dieser to jedno ciało, które zostało stworzone w dniu zielonych świąt, bo to jest Ducha Świętego, który jest też tylko jeden mieszkający dzisiaj w wierzących. My wszyscy jesteśmy jakby zachęceni tą nadzieją naszego powołania. Wir haben eine Otrzymaliśmy doskonałe powołanie. I przez zgodnie z planem Bożym jakby już posiadamy to powołanie. Paulus hoffnung der Berufung. A jednak Paweł teraz tu mówi, że praktycznie jest to nadzieją naszego powołania. Die wird erst ihre volle finden, wenn wir den Bo według jakby można powiedzieć Bożego prawa już go mamy, ale spełni się ta nadzieja dopiero nie niebie. Wir können sagen, wir haben hier in Vers 4, Eine göttliche Einheit. Więc możemy powiedzieć tutaj w czwartym wierszu, że mamy taką Bożą jedność, istnieje, ona istnieje. In vers 5 haben wir die Einheit des Bekenntnisses. Teraz w piątym jest opisana jedność naszego wyznania. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. To znaczy jeden Pan, jedna Wiara, jeden Chrzest. Da waren Menschen, die gesagt haben, Herr, haben wir nicht in deinem Namen ausgetrieben? Wiemy, że w przyszłości będą tacy ludzie, którzy będą wołali, Panie, czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy duchy? A Pan mówi: Nie mówię Wam, nigdy Was nie znałem. Oznacza to, że oni mieli tylko chrześcijańskie wyznanie zewnętrzne. Hatten christliche Aktivitäten. Nawet mieli chrześcijańskie aktywności w swoim życiu. Ale nie den Weg. Ale nigdy nie ugięli się przed tobą, nigdy nie nawrócili się. Amidas gesagt, was jetzt sollen am temple gesagt hat: O Gott, bądź mi, dem sünda gnädig. Nigdy nie powiedzieli to, co powiedział ten celnik w świątyni mówiąc: Boże, bądź miłostiw mnie grzeszniku. Wie viele Ungläubige sind getauft worden. Ile niewierzących ludzi w biegu czasu zostało ochrzczonych. Vers 6 Der Bereich der Schöpfung. Teraz szósty wiersz dotyczy stworzenia. Gott hat alles als die Quelle hervorgebracht. Bo jest mowa o jednym Bogu i jednym Ojcu, który wszystko jakby przywołał do życia. Und alles, was er hat, trägt auch Stempel. Więc to, co on też jakby stworzył, ma jego, nosi Jego pieczęć nicht Nawet stworzenie w sensie natury e, biologicznej wokół nas, ona nie jest do końca do zbadania. Nie potrafimy ją zbadać, ona jest tak e, kompleksowa. jest im Glauben wahrnehmbar? Możemy ją też tylko pojąć w wierze, że coś takiego mogło zaistnieć. Oczywiście jesteśmy zdziwieni, co e, jakby badacze i naukowcy wszystko już odkryli. My jako nawet początkujący nie potrafimy pojąć często to, co oni odkryli. Ale ostatecznie, jeśli byśmy naprawdę chcieli wejrzeć, Detale, to jesteśmy w stanie je powiedzieć tylko wiarą, że to tak funkcjonuje. Wers 7. Hmm. Wird eine Zuwendung von Seiten des Herrn gegeben. Jest taka przychylność od strony Pana. Jedem einzelnen glied am Leibe ist etwas geschenkt worden. Bo każdemu członku ciała zostało dane coś z Das Maß hat der Herr bestimmt. Mianowicie jakaś, jakiś dar, którego miara została udzielona według poznania Chrystusa. Und das, was hat, ist gnady. A to, co Pan podarował, jest łaską. Etwas dummes, wenn man sich auf etwas Więc nazywane one są darami łaski. Jeśli ktoś teraz z nas jest pyszny z jakiegoś daru łaski, to jest to totalną głupotą, bo jest to przecież dar łaski, łaski, łaski dane, nie dar, niezasłużony dar. Dann kommt ein Zitat aus dem Alten Testament. Das Zitat ist aus dem Alten Testament, im 8. Vers. Dann wird in Vers 9 gezeigt, dass er durch den Tod gegangen ist. Der 4. Vers pokazuje nam, że on przeszedł przez śmierć, umatwe herlichter diese gnadengaben schenken zu können. aby jako teraz uwielbiony pan w niebie podarować te dary ludziom. Er ist hinaufgestiegen über alle Himmel und jakby um, Wywyższył się nad wszelkie niebiosa. On jest tutaj jakby takim aktywnie działającym. Him, passive. Przed chwilą widzieliśmy, że był bardziej opisany jako niedziałający, the, pasywny. The, the macht zum Leben który is. przez moc, Bo, moc Bożą został przywołany z powrotem do życia. Seiner eigenen Persönlichkeit, hinaufgestiegen über alle himmel. A tu widzimy, że z własnej siły i mocy, którą posiada jako Bóg, wstąpił do nieba also durch die Atmosphäre, durch, durch, den durch durch den dritten himmel die Ötler, bis ins Haus des Więc, mówiąc, przeszedł przez atmosferę na, którą my też widzimy przez niebo gwiazd przez tak zwane trzecie niebo które, o którym mówi nam też słowo boże die, to są te miejsca niebiańskie drei, i do domu ojca die drei himmel ja schöpfung te trzy płaszczyzny niebie, nieba, które są nam opisane w Słowie Bożym, o których teraz mówiliśmy, one należą też do stworzenia, one zostały stworzone, ale Dom Ojca nie jest stworzony, jest to wiecznie istniejące miejsce, gdzie Bóg zawsze mieszkał, e, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, I tam Pan Jezus wstąpił. Tam jest w wersji 11, że der Herr, Herr Apostel, gegeben hat, Propheten, Teraz wieczór mówi nam, że Pan dał wśród nas apostołów, proroków, ewangelistów i pasterzy i nauczycieli. Apostołowie w tym znaczeniu i prorocy są jakby ci, którzy nam przedstawiają Słowo Boże. Ten ewangelistyn. Później ewangeliści, haben wir durch Gottes bis heute. a oni, ewangeliści, pasterze i nauczyciele, i oni są wśród nas do dzisiaj obecni, bo wiemy, że apostołowie już nie są. Der hat eine vom Herrn bekommen, um Jakie jest zadanie ewangelisty? Ewangelista ma zadanie, żeby przynosić Ewangelię, to znaczy z nowinem o zbawieniu, do ludzi niewierzących. Hier sind Brüder, die die Fähigkeit haben, auf den Einzelnen, aber auf mehrere auch hinzuwirken, dass sie in einem guten geistigen Zustand vorangehen. mają mają Zadanie, żeby wśród pojedynczych czy wspólnych tak działać, żeby oni wzrastali duchowo. Und der Lehrer ist ein Bruder, der die Fähigkeit hat, den Das Wort Gottes im Zusammenhang zu erklären. A nauczyciel ma za zadanie, żeby wyjaśniać Słowo Boże w Jego kontekście i dobrze zrozumiale przedstawiać słuchaczom. Welche Zielsetzung verfolgt? der Ale der, jaki jest główny cel wszystkich tych zadań, które wśród nas są obecne? vollendung der Heiligen. dla przysposobienia albo u doskonalenia świętych. Wir sind Heilige und wir müssen immer wieder wachsen. Nie jesteśmy świętymi, ale mamy wzrastać, krótko mówiąc. Aber die Anzahl der Heiligen soll vermehrt werden. Alle die Ilość wierzących ma, ma też się mnożyć. Zejbie, der Evangelist arbeitet genauso, damit Menschen der Versammlung zugefügt werden. I takie zadanie ma ewangelista, on działa, żeby więcej ludzi przyłączyło się do tego kościoła wierzących. Taborich wiedź, der Leib aufgebaut przez te wszystkie działania, obojętnie jakie, wszystkie tu opisane, ciało jakby jest budowane. I tu jest mowa dalej o tym Ciele Chrystusowym, 12 wiersz. A skoro to jest on jest nazywany Ciałem Chrystusa, to my nie mamy prawa głosu. Jeśli pojęliśmy, jaką łaską zostaliśmy przyłączeni do tego ciała so mit którym się i poznaliśmy też troszkę, jakimi my jesteśmy, auch gar mehr to też ostatecznie człowiek nie chce już nic do powiedzenia. Prawda? Dann wird das Ziel vorgestellt in Vers 13. 13. Wiersz pokazuje nam dalej cel tego działania: einmal wird die Einheit des Glaubens von allen erreicht werden. Mianowicie końcowy cel, że wszyscy kiedyś w przyszłości dojdziemy do tej jedności wiary. Kiedyś w przyszłości w końcu wszyscy dojdą do tego poznania Syna Bożego. Kiedyś w przyszłości wszyscy będziemy mieli doskonały wzrost. Wtedy już nie będziemy miotani przez różne wiatry nauki. Sondern wir werden die Wahrheit festhalten in Liebe. Ja Ale muszę. będziemy, jak XV-wieczna mówi, trzymali się <coughs> prawdy w miłości. Das soll jetzt schon unsere Ausrichtung sein. Wahrheit festhalten in Liebe. Ale takie usposobienie, usposobienie mamy mieć już dzisiaj. Mianowicie trzymać prawdy Słowa Bożego w miłości. Dass wir jetzt alle schon hinwachsen zu Maut, dem Haupt, dem Christus. żebyśmy już dzisiaj wzrastali duchowo do, tego, do tej głowy, która, którą jest Pan Jezus. Und indem wir alle an dem Leib unsere Aufgaben in der rechten Weise wahrnehmen ehren wir das Haupt i jeśli każdy z nas osobna wypełnia tak w tym sposobieniu i wtedy odpowiedzialności swojemu dane zadanie wtedy ta głowa a Jezus jest Zomit uwielbiony. Somit wachsen wir zu dem Haupt zu dem christus hin i takim sposobem wzrastamy do tej, do tej głowy w kierunku tej głowy do Chrystusa Und wir erkennen dass Gott in seiner Weisheit, i przez Ducha Bożego poznajemy, że Bóg każdego postawił na tym miejscu, tak jak w swojej mądrości, uważał to za dobrze. Es erford, die in Liebe. I przez to wszystko, tak jak czytamy tutaj w XVI wierszu, e, wzrasta, te, to całe ciało rośnie, to całe ciało w miłości. Das ist das, was der Geist Gottes damals erreichen wollte bei den Ephesern. To jest to, co Duch Boży wtedy chciał już do, dokonać wśród Efezów. I to jest to, co i dzisiaj chce dokonać. Przez Ciebie i Dich. mnie. Verherrlichung des Wunderbaren Hauptes. Ku uwielbieniu tej cudownej głowy w niebie. Która z miłości do nas e, przecierpiała i, no tak, przecierpiała cierpienia krzyża.